Udało się nam odrobić straty po golach Nikoli Zalewskiego i Karola Świderskiego, to na ostateczny cios wymierzony przez Wiktora Giocheresza w 88 minucie spotkania nie udało się nam już odpowiedzieć. W pozostałych meczach barażowych bilet na Mundial zapewniły sobie również reprezentacje Czech, Turcji oraz Bośni i Hercegowiny. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę. Najlepszy z wielu pobudek. Jest. Od razu się czuję taki <grymne> Na, po tym życiu. Wszystkie czuję, jak krew zbiera się w mięśniach, żeby ruszyć do tego pięknego dnia, a dzisiaj dzień wyjątkowy, dzisiaj słuchajcie, dzisiaj międzynarodowy dzień ptaków. Mm, zawsze właśnie słyszę o takich dniach i o ptakach. Zawsze mi się przypomina wielki ptak z ulicy Sezonkowej. Wielki żółty ptak, nawiązujący do barw tutaj, prawda, naszego radiafera. Mi się przypomina taka piosenka pod tytułem Kochamy ptaki. Piękny utwór muzyczny. Czyli to był utwór. Um, już ci zaraz tutaj powiem, bo to naprawdę hmm. warto, warto sprawdzić. Ja już to tutaj sprawdzam. To był zespół Chochliki. Kojarzysz z swojej, naszej, twojej, naszej nie, młodości. Bo ja się mogłem, nie zespół Chochliki Marek Hojda. Drodzy, drodzy, kochaj, kochaj nasi, drodzy nasi, z tej strony Bolo i Lolo, boje na falach. Dzisiaj Dzień Ptaków oraz dzisiaj też jest Dzień Klauna, czyli nasz dzień. Dokładnie. Ty, twój dzień, mój dzień, y, dzień wszystkich, którzy lubią sobie robić... Jaja, heheszki, heheszki. Dzisiaj, dzisiaj ten program będzie pełen heheszków, yy, ale też taki cały będzie najbliższy rok, najbliższy rok, w którym e, kowboje na falach, czyli Bolo i Lolo będą prowadzić nie tylko poniedziałkową, wieczorną audycję od 22, ale także właśnie ranki. Możecie zacząć się przyzwyczajać od dzisiaj country co rano. Właśnie jeszcze nie było tego country, ale mam nadzieję, że mm, za chwilę, Niedługą chwilę gdzieś tutaj e, pojawi się taka opcja. Natomiast ym, chyba teraz zagramy taki bardzo obiecujący młody zespół. To znowu będzie tutaj... Country. To... Oni w końcu nagrają płytę Country, yy, yy, bo, bo to jest ich przeznaczenie. Tak, a tymczasem y, wydali płytę Bunt w zeszłym roku. E, teraz są w takim programie muzycznym w telewizji. Nie można, Marcin, nie można na antenie, nie można, nie I są można. przede wszystkim nominowani do Nagrody Przemysłu Fonograficznego, która ma taką piękną nazwę, jak Fryderyki. Dobra, gramy, gramy. mnie, podać dłoń, podać dwie, powiedzieć coś, czego ktoś nigdy wcześniej nie powiedział. na sobie poprawności tyle spokoju w tożsamości gdy pada deszcz to tańczysz gdy ciemno jest to patrzysz napisani już od tobie tyle płyt a ja nadal czuję, że cię nie znam zbyt bo gdy cię boli coś, wolisz. Dłoń, podać dwie Powiedzieć coś, czego ktoś Nigdy wcześniej nie powiedział Daj mi szansę W towarzystwie Arka Kusowskiego Drodzy nasi 7.06 Czyli przegląd prasy Dzisiaj tak naprawdę Cokolwiek byśmy nie powiedzieli istnieje tylko jedna Jedna ważna wiadomość Zaczął obowiązywać ksef Myślałem raczej o tym, że będzie powtórzony mecz Polskiej reprezentacji w piłkę kopaną Natomiast jak patrzę na dzisiejsze nagłówki prasowe, to... No, krzyczą. Krzyczą, tak, wydaje, wydaje się, że Armagedon nastąpił. No nastąpił. Cały czas widzę Tomaszewski wściekły, Świderski nie gryzł się w język, Szpakowski uderzył w Pietruszewskiego. W ogóle piękno, nie znam żadnego z tych nazwisk, ale... <śmiech> Cała Polska dała się nabrać. O. I to, to zostaliśmy oszukani, Zostaliśmy no. oszukani. Drodzy Państwo. Kolejny, nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz zostaliśmy oszukani. Okazuje się, że jakiś farbowany list wczoraj okradł nas ze zwycięstwa. Swą drogą myślałem, że grali w Sztokholmie, a się okazuje, że grali w jakimś innym mieście. Ale w Szwecji, tak, ale na S też, sos, nie pamiętam. Zaraz sprawdzę. E, natomiast tak, no, dla tych, którzy wczoraj nie oglądali, drodzy Państwo, polska reprezentacja piłki nożnej, ta, którą, z którą Polacy wiążą zawsze największe nadzieje, którą oglądają miliony telewizów. Wczoraj niestety nie odniosła Zwycięskiego remisu, lecz przegrała Z reprezentacją Szwecji 3 do 2 Na szczęście dzisiaj o 18 mieli możliwość zrehabilitowania się Gdyż mecz ten zostanie powtórzony Nie jest wszystkie nagłówki tak straszne. Ja tutaj trafiłem na nagłówek Świetna wiadomość dla Polski po meczu ze Szwecją Jest z czego się cieszyć No ja się nie, na przykład Nie, nie otwieram, żeby, żeby, bo nie wiem z czego Mamy się cieszyć, ale według Konrada Fersztera jest z czego się cieszyć Ja się na przykład cieszę, nie będzie Będziemy musieli ich oglądać na Mundial. Ja się na przykład cieszę z tego, że od dzisiaj, em, nie, od jutra, od czwartku, ok, od czwartku, y, będzie przejezdny, przebudowywany węzeł Wierzbięcice. W sensie węzeł Wierzbięcice y, będzie przejezdny dla tramwajów, dokładnie dla czterech linii tylko, ale to już na pewno trochę usprawni transport miejski. Na pewno nasz dojazd do Radia Afera mocno usprawni i to jest faktycznie świetna wiadomość. E, ciekawe, kiedy będzie koniec remontu Na śródce Gwiazda pytanie na śniadanie w ciąży Tak ogłosiła radostą nowinę To też tutaj media donoszą Serwis wycenił naprawę Na 34 tysiące euro Mechanik zrobił to za grosze Wow, no dobrze Ja nie jestem pewien, mój drogi Lolo Czy aby na pewno to są te portale Czy ty, czy ty w ogóle <głos> no, no myślę, że jest to Jeden z głównych portali informacyjnych. Ja na przykład mam taki, czy grzyby mogą wspierać sen i regenerację? To jest, jakby wiemy, że mogą. Wiemy, że mogą. Wspierają. To, tak jest, tak, to, jest, to jest cudowne, że na, jest większość, na większość tych pytań można odpowiedzieć tak lub nie i po prostu zamyka się temat. Zamyka się temat. Czy my się też już zamykamy na chwilę? Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? Ja tu jeszcze mam taki tytuł, że jasne stanowisko KUL i metropolity lubelskiego w sprawie kardynała Rysia. Ale to nie wiem, czy wiedzieć. Pod... Eee... O, czekaj. Spięcie w koalicji po wpisie o sędziach TK Trela zaatakował hołownie. Ale myślę, że y, tak fizycznie, czy tylko słownie? Czy okay. tylko, czy tylko znowu, znowu czy tylko znowu słownie? Kiedy to w końcu Eskalnia Mam nadzieję. Jest. Mam wrażenie, że czasami po prostu jest trochę tak, że y, tam, gdzie nie należy, to jednak jest używana ta, y, ta, ta, ta, ta nie wiem, jak to jak to tutaj ładnie ująć, powiedziałbym przedłużenie tej agresji słownej jest, jest jednak przekuwane w tą agresję fizyczną tam, gdzie nie należy, a czasami w tych miejscach, gdzie jednak przydałoby się... Wczoraj w ogóle czytałem taki piękny m, artykuł na temat tego, że ktoś uznał, że e, sytuacja e, w trakcie sporu werbalnego zaczęła się zaogniać, więc dla rozładowania atmosfery on po prostu... No, Uderzył. Także teraz to już nie jest marcin biatyka, to jest rozładowanie atmosfery. No, to jest taki wychowawczy klaps. Andrzej Krzywy ma jasne zdanie o młodych wokalistach, jedno mu się nie podoba. Tak też tutaj straszą, straszą nagłówki. Nie wiem, co się panu Andrzejowi Krzywemu nie podoba w młodych wokalistach. I szczerze przyznam, że mnie to nie obchodzi.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 Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w radiu, afera. Autopromocja. Aferanek najlepszy z wielu powodów. You see now can you believe that there is nothing behind we play? The only gear that we got a human voice that more than in our ears is the name of the band Eight Guys. He's with the mic in his hands, we play. Even though you say that we sing, sound like an orchestra, that's nothing. Because I'm moving, this is proving, heads are shaking, crowd is breaking. Life we like When the bass is group We like When he can't believe We like When he were hot on the sleeve We like When he has a shake We like When the ground is breaking We like When you know what you feel We like What you say it's unreal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 We're Field the Vocal, zespół Audio Feels. Nasz poznański. Nasz poznański. Nasz. Znaczy, no właśnie, no tak. <grym> no to też musicie, drodzy poznaniacy, drodzy słuchacze, tegoż aferanka wiedzieć, że kowboje na falach to y, nie tylko bolo i lolo na dzikim zachodzie, nie tylko 3-3 rekords, ale też właśnie zespół Audio Feels, który na nadciągającym zbliżającym się, wielkimi krokami festiwalu Next Fest yy, też zagra będzie obchodził. Będziemy świętować swoją osiemnastkę. Zapraszamy Was serdecznie. Osiemnastki to jest zawsze dobry czas do świętowania. W końcu osiemnastkę ma się tylko raz w życiu. My naszą robimy w klimacie lat dziewięćdziesiątych. Więc no, nie możemy wam tutaj zdradzić set listy Która wtedy będzie, ale będzie spoko, będzie fajnie Jeżeli e, e, e, Lubicie i kojarzycie Koko Jumbo, tego akurat nie będzie ale, ale tak, w tych klimatach Będziemy grać A ja przypomnę, że e, mamy konkurs e, Konkurs, w którym do wygrania Są trzy wejściówki Pojedyncze na Nextfest, tegoroczny I należy wysłać sms na numer 7248 w nim napisać afera.next, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to 2 ,46 zł z VAT-em. A pytanie konkursowe brzmi za co najbardziej lubisz Poznań wiosną? Pamiętajcie, to jest najważniejsze, to, to, to całe to pytanie, nie za co najbardziej lubisz Poznań, tylko za co najbardziej lubisz Poznań wiosną. Ty Jarek, za co najbardziej... Lubisz Poznań wiosną? Yy, wiesz co? W ogóle lubię Poznań, nie tylko wiosną. Yy, I w sumie chyba najbardziej lubię Poznań jesienią. No i dlaczego zatem? Myślę, że to jest takie nie, Nie, nie love-hate relationship. Bardzo źle powiedziałem. Że to jest takie... O, syndrom Stockholm. To przed tobą pół roku tęsknienia do tego jesiennego Poznania. Jak ty, zniesiesz, jak ty zniesiesz to całe beznadziejne lato, które przed nami? Te, no, te, te właśnie lata, lata nie lubię i dlatego latem wyjeżdżam z Poznania. Bez sensu. Lato w Poznaniu jest super, ale lato poza Poznaniem jest, jest jeszcze fajniejsze. Natomiast tak już totalnie poważnie to e, im dłużej człowiek żyje na tym świecie, im więcej jeździ po tym świecie, tym jednak bardziej kumarze Poznań. To jest genialne miasto do mieszkania. Zgadzam się, zgadzam się tutaj. Bolo, z tobą powiedz mi jeszcze, czy jak się w tym genialnym do życia mieście budziłeś dzisiaj, to czułeś, że właśnie o 5.34 księżyc przeszedł z panny do wagi? Nie, ale gdzieś tam podskórnie wydaje mi się, że odczuwałem taką drobną retrogradację Merkurego, który wchodził jednak w raka. Mhm. No, ja właśnie też i, i byłem ciekaw, czy, czy też to czułeś. Będzie dzisiaj chyba mały kowbojski horoskop. Mam nadzieję, że będzie. Natomiast ale... y, przed nami kolejna nowość muzyczna. My sobie tu gadamy, gadamy, ale cały, ale... cały czas jednak tutaj chodzi o muzykę. Obowiązki przede wszystkim, także posłuchajmy um, utworu pod tytułem Skowyt Wiśniosza. Wiśniosz w skowycie. Wi Wiśniosz skowyczący. Czy czasem chcą mnie słychać Czy ci głupio i wstyd? Nikt, nikt już nigdy nie próbuje mnie dotykać Wzięłaś mnie, też zostało mi nic. Pokrołem tutaj I muszę Uciek. chcę już to tu Nie chcę dłużej już tu być Wypiszę sam sobie receptę, że nie. Podniosę mosty i stanę ubran. I każdy swój szyk do szeptu ale Come Bolo, czy powiedz mi, Bolo, czy ty oglądałeś ten mecz? Czy zrobiłeś to sobie i znowu pełen nadziei zasiadłeś przed telewizorem, żeby przekonać się, że znowu ta impreza, ten mundial, to wielkie święto światowej piłki nożnej nie jest dla nas. Ja właśnie jestem wdzięczny jednak naszym, naszym kopaczom. Eee, że oni w trosce o widzów z całego świata postanowili nie psuć tego święta i po prostu nie dostać się na tenże mundial. To jest miłe z ich strony. To jest, uważam, piękny gest. To jest piękno futbolu. <laughs> to jest piękno futbolu. Zawsze, zawsze, wiesz, zawsze ja wiem, że tutaj to są tutaj moje opinie są dość niepopularne, jednak no jest lekka naszym, kontrowersja, jest lekka kontrowersja. W tak? naszym kraju, aż na pewno w naszym mieście, gdzie mam wrażenie, że 90% mieszkańców jest kibicami, jest kibicami lecha Poznań. Pozostałe 10% pewnie kibicami warty. Mamy nadzieję, że słucha nas Edgar, czyli ojciec chrzestny audycji Bolo i Lolo, który jak wiemy jest, jest kibicem. Jest dziwię, się, dziwię się, że jeszcze tu nie wpadł Jarek, nie wpadł tu Bolo i żeby mnie nie przemówił ci do rozumu, nie zaprosił cię na ubitą ziemię, żeby sobie wyjaśnić, nie podszedł do ciebie i nie powiedział, panie redaktorze, pan się ogarnie i słucha, co ma do powiedzenia... Myślę, że jednak y, drogi wspomniany tutaj przez Ciebie przyjaciel, nasz Edgar y, ma trochę więcej ogłady niż, niż, y, niż pewien tutaj mm, inny osobnik, który właśnie tak mówi, żeby się ogarnął. <śmiech> <śmiech> pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi pan... Prezenter. Pre prezenter. Bolo, prawda? No nie, nie, nie, nie oglądałem Nie oglądałem tego wczorajszego wydarzenia Wiekopomnego, ale yy, Słyszałem, że ponoć grali nieźle I wiesz, no Grali wiadomo, jak nigdy, przegrali jak zawsze No właśnie, to jest klisza, nie? To jest zawsze, zawsze mówią, że albo jakby, Wiesz, są albo właśnie, mam wrażenie U nas tylko dwie opcje, nie? Albo grają super i przegrywają Albo, no, w, grają słabo I też przegrywają Bądź Zwycięski remis ja? to nie ma jakby, nie ma, nie ma, No nie ma tak, że po prostu grają ładnie i wygrywają I jest super i, i gdzieś dochodzą Trochę smutne to jest, że w naszym niekrótkim już Bądź co bądź życiu Dopiero czterokrotnie mieliśmy szansę Przeżywać te emocje związane z uczestnictwem Polski Na mundialu Jakoś tak się wydarzyło, że jak się rodziliśmy To, to ta Polska zniknęła Polska piłka zniknęła z tej areny międzynarodowej i przez wiele wiele lat jej nie było ja pamiętam dopiero em, mundial w Korei i w Japonii ja mam, ja mam wrażenie, że, że to co się działo w latach 70 i 80 kiedy polska piłka świeciła triumfy, że to był po prostu jakiś błąd w Matrixie, że to się ogólnie nie miało prawa wydarzyć, no bo nie my skąd nie, nie, nie, nie, że mieliśmy jakieś superstruktury, mega szkolenie i że nagle po prostu wtedy nie wiem, Polska myśl trenerska y, była lepsza niż gdzie indziej na świecie i dlatego wygrywać to był przypadek, bo to był fuks. Fuks. Mm, no, tutaj też y, z odważną tezą jednak myślę, że fani y, pana Kazimierza Górskiego, fani polskich orłów, fani y, tych przecież bonmotów, które zostały z nami do dziś, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie, czyli tych takich najbardziej fundamentalnych, życiowych prawd by się z tobą tutaj, Bolo, nie zgodzili, ale nie o zgadzanie się ze sobą w tej piłce chodzi. Dobrze, że ta piłka jest też takim pretekstem do tego, żeby się czasem nie zgadzać, żeby się czasem pokłócić przede wszystkim. Czasem, czasem się też jednak spotkać właśnie na tej ubitej ziemi i, i sobie wyjaśnić pewne rzeczy. Dlatego teraz posłuchamy sobie kolejnej pięknej piosenki przygotowanej na ten środowy poranek. Hela.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 To wszystko w twarz ci wykrzyczałam Podobno u ciebie już nie pada Tak mówiłeś pod koniec listopada Ciebie obok mnie Kołyszę się i już nie płaczę na... Serwis komunikacyjny Jest 7.30, Kacper Wrzesiński, zapraszam Obecnie termometry wskazują minus 1 stopień Celsjusza Najcieplej będzie dzisiaj po południu Po godzinie 17 temperatura wzrośnie do 13 stopni Czeka nas słoneczny dzień Zaglądamy teraz na poznańskie drogi Zakorkowane są Rondo Rataje i Rondo Śródka oraz ulice Jana Pawła II w kierunku Śródki, most Mieszka I oraz krzyżowanie ronda z Bałtycką. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Od dzisiaj weszły w życie zmiany w rozkładach jazdy na 12 liniach podmiejskich, obsługujących głównie gminę Czerwonak. Te objęły m.in. linie 312, 342 czy 397. Wszystkie szczegóły korekt znajdziecie na stronie ZTM. A jeżeli Wy macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, dzwoncie 61 875 0213. Feranek najlepszy z wielu pobudek. Trzecia rano Uber, znykam Trochę cheesy text Trochę cheesy to rozgrywam Zaro miniona, patrzę ci na ekran Z tej strony bolo i lolo, czyli kowboje na falach. Od dzisiaj trochę więcej country w porankach, Radio Afera. Dla tych, którzy dopiero wstali i jeszcze nie wiedzą do końca, co się dzisiaj dzieje, być może wczoraj troszkę przesadzili. No była okazja, była okazja. Z więc. imprezą. Dzisiaj, Mam drodzy Państwo, mamy 1 kwietnia i tegoż dnia roku 2002. Została utworzona GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mm. czyli instytucja... Najważniejsza instytucja w tym kraju. Absolutnie. To jest instytucja, dzięki której możemy pojechać z Poznania do Warszawy w jakieś 2,5 godziny szybkim samochodem, nawet Dokładnie. Półtorej. To jest ta instytucja, dzięki której możemy to zrobić. Tylko dzięki niej. Tylko dzięki niej. Natomiast w 2008 roku Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, czyli oddaliśmy naszą suwerenność, Marcin. I teraz nie możemy jej odzyskać, ale... Możemy, ale, ale walczymy, walczymy nie W przyszłym nie, nie. roku to już, to już w końcu się wydarzy. Jak tylko Grzegorz Braun... Nie, może, może, może tutaj postawmy kropkę. Natomiast co jest istotne w kontekście wczorajszych wydarzeń, to w 2009 roku w Kielcach... Marcin, i to jest dla Ciebie bardzo istotna informacja. W ogóle wszystkie informacje z Kielc są dla mnie tymi z gatunku najistotniejszym. Reprezentacja więc... Polski odniosła najwyższe zwycięstwo w swojej historii, pokonując San Marino 10 do 0. A to umówmy się, że wtedy był taki najmocniejszy skład San Marino, oni byli wtedy w, w, w szczycie formy. Byli, ja, tak, ja pamiętam, że to było zaraz po mistrzostwach e, Europy. Oni, oni, oni faktycznie wtedy, no byli, zresztą pamiętamy ich występy na Euro 2012 już tutaj w Polsce, kiedy, kiedy ten skład już tak bardzo się zgrał, że, że to wtedy naprawdę miło się na nich patrzyło. Obok reprezentacji Islandii to... to, to, to, to, to, to San Marino, tak? tak, bardzo pamiętam, pamiętam to jakby to, jakby to było wczoraj. Sprawdzam, że 1 kwietnia 52 roku urodził się Billy Curie, czyli klawiszowiec w zespole Ultra Voxa, prywatnie syn Marii Skłodowskiej, Curie. O, wnuk. Może bardziej. <laughs> <laughs> Dwa lata później, w 54 roku urodził się Jeff Porcaro, czyli perkusista legendarnej legendarnej, jedynej takiej niepowtarzalnej, wspaniałej. E, grupy oczywiście grającej country. Grupy, która, e, która no, wsławiła się wieloma przebojami, wieloma mm, też myślę, ale głównie tym jednym. Myślę, głównie myślę, tym jednym, myślę memami. My e, Jeff Porcaro, czyli perkusista grupy Toto, a skoro Toto to, to, to. Africa. Africa. I hear the drums echoing tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 1230 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation.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 To promocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w radioafera. Afera. Tysiąc guzików i ryba. Czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20. Jada na ryby. Autopromocja.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 rolnictwa i rozwoju wsi. Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz. Znów tu jestem Nie zapominaj co mówiłaś przed snem Mogę się przydać Wyciągasz mnie z miejsc, których światła nie widać Się może się wydać Nie znam tych słów, które mają Cię trzymać Przed nami kolejna nowość w Aferanku, kolejna nowość w radiu Aferze, czyli Madame Afer, utwór BOWARYZM. Halo, co tam Poznań słychać? Czy już u was pada śnieg? To dzisiaj w zapowiadanej prognozie pogody. Wydawało mi się, że już mamy kwiecień że śnieg już... To kwiecień, jest... plecień mamy, bolo. Kwiecień, plecień. A plecień, bo przeplata trochę zimy. Trochę lata, ale na to lato jeszcze sobie troszkę poczekamy. Dzisiaj głównie mgły, głównie opady śniegu, głównie lokalne podtopienia i przymrozki. Ale to bardziej na Ratajach. Wreszcie Poznania powinno być minimalnie lepiej. To była Madame Affair. Właśnie Madame Affair, czyli Pani, Pani Myśla, Afera, Myślę, że to zakrawa solidny nepotyzm. Nazwać tak zespół. No... To po prostu czego się nie zrobi, żeby dostać się na antenę afery. Coś o tym wiemy, Bolo Coś o tym wiemy. Powiedz mi, co tam w sporcie się dzieje. Przejrzałeś, zrobiłeś sobie taką małą, małą prasóweczkę sportową. No Właśnie wszyscy wiemy, co się wczoraj wydarzyło. Zwycięski, zwycięski remis, czyli przegrana 3-2 ze Szwecją. O tym wszyscy wiemy, ale co symptomatyczne, nasz drogi orzeł Zwisły, czyli Robert Lewandowski, wrzucił na social media. Taki bardzo, chciałbym powiedzieć, wiele mówiący filmik, ale właśnie on nie mówi za dużo. E, chodzi o to, jaki podkład muzyczny tam użył, ale cięło time to, to say, say goodbye. goodbye. Andrea Bocelli. No i teraz możemy się zastanawiać, Wielk czy chodzi, Polak. czy jest to tutaj odniesienie do reprezentacji Polski, która nie dostała się na Mundial, czy jest to jednak zapowiedź pewnych kroków, które nasz robert największy z rodu Polaków. Może to jest y, zapowiedź nowej kooperacji muzycznej właśnie z Andrea i fit Robert Lewandowski. To by było w sumie super, mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach już prawie każdy, y, kto jest choć trochę znany, zaczyna parać się muzyką. No, dlaczego Służny? nie Robert? Słuchaj, dlaczego, dlaczego nie Robert? Czekamy, czekamy dlaczego panie nie Robercie, czekamy e, może czas e, właśnie na karierę muzyczną. E, ponoć małżonka pana Roberta e, teraz e, trochę się specjalizuje w tańcu, więc też już, już od razu jakiś ruch sceniczny, choreografia. To wiemy, że jest jednak ważny element. Bardzo e, ważny element. Ważny element show. Ja e, zrobiłem sobie taką tutaj małą, e, mały research e, sportowo-prasowy. Nie interesuję się tutaj m, tym na co dzień, ale ta informacja bardzo tutaj przykuła moją uwagę Bo dowiedziałem się, że 25 kwietnia Do oktagonu Czyli na ta, taką no, bardziej profesjonalną, ubitą ziemię Nie, to nie, jest, to nie jest ubita ziemia To jest po prostu pewien spo, inny sposób na dialog w naszym kraju Mam wrażenie Na skuteczny dialog Do oktagonu wyjdzie dwóch polskich polityków Związanych, uwaga, uwaga, ze środowiskiem prawicowym o, nie mogę się doczekać. Przemysł... Nie, no mów. No, no właśnie, tu trafiłeś, trafiłeś. Jednym z nich będzie Przemysław Czarnecki, czyli syn Ryszarda Obatela Czarneckiego. Tego pana, który zasłynął, no, z wieloma rzeczami on zasłynął w swojej karierze politycznej. Nosił nosił, nosił krawaty w takie biało-czerwone paski swego czasu. No dobra. To szybko. Z kim będzie walczył? No z kim może walczyć Przemysław Czarnecki? Kto jest naszym tutaj głównym um, um, fajterem, um, politykiem, fajterem? Jacek Jaśkolwiek. O. To była ciekawa walka, ale z tego co wiem, to pan prezydent jeszcze się na oknagon nie zdecydował. Będzie walczył z Piotrem Korczarowskim. I jak tutaj donosi, donosi organizator, czyli Prime Show MMA, obaj otwarcie mówią, że mają na siebie sporo brudów. i Tylko czekają na moment, żeby to wszystko wyciągnąć. Każde spotkanie słowne kończy się z pięciem, a napięcie tylko rośnie. No nie mogę się doczekać. No nie mogę się doczekać 25 kwietnia za... Nieco ponad trzy tygodnie obejrzymy starcie Starcie gigantów, ale zanim to starcie I ja się nie mogę doczekać wiosny I teraz wiosna przed nami Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama Ale nie przede mną <śpiewanie> <śpiewanie> Idzie sobie wiosna Słychać świergot taka, ładna to ta kieselka, tylko głupia taka. Już przyleciał Bocian i w kałuży dłubie mi to nie przeszkadza, dalej będzie głupiej. Aaaa, już jest wiosna, już jest wiosna, dłuższe dzień, dłuższe Aaaa, rosną, rosną. Głopie, nie? Rozmarzają rzeki, płynie morza. zwrotka nie najgorsza, tylko rymu nie ma. drzewa mają pączki, w jajkach są pisklęta, przyroda jak zwrotka, niedorozwinięta. Tak, już jest gwiazda, Uszedł nie, uszedł nie, kwiaty rosną, kwiaty rosną, Chłopienie. Słońce raźniej świeci, dym się w polu snuje, zupełnie bez sensu, ale się rymuje. Budzi się przyroda, już zielono wszędzie, bać się nie ma czego, znowu refren będzie. Aaaa, już się z a... Trzy minuty do godziny ósmej, czyli Kacper Wrzesiński i Serwis Informacyjny. Wrzesiński, zapraszam. Kto będzie nowym wiceprezydentem Poznania? Odpowiedzi do tej pory nie znamy. Od stycznia, czyli od momentu zwolnienia przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka Mariusza Wiśniewskiego w mieście jest trzech jego zastępców. Marcin Gołek, Jędrzej Solarski oraz Natalia Weremczuk. Prezydent Jaszkowiak zapowiadał jednak, że w odpowiednim czasie powoła do tego grona osobę na miejsce zwolnionego Wiśniewskiego. Tak jednak na razie się nie stało. Dlaczego? Chciałbym, żeby to była tak naprawdę bardzo taka rozważna decyzja, żeby też pewne emocje opadły. Te prace, które wykonujemy, one idą wszystkie w terminie. Warto nadmienić, że przed odwołaniem Mariusz Wiśniewski odpowiadał m.in. za oświatę, komunikację publiczną czy drogi. Po jego odwołaniu zadania te przejął osobiście Jacek Jaśkowiak. Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja małpaafera.pl W Poznaniu wkrótce ruszy akcja Wiosenne Porządki, zachęcająca mieszkańców do wspólnego sprzątania miasta. Do udziału może zgłosić się każdy. Wystarczy zebrać grupę i wybrać teren wymagający uporządkowania. Uczestnikom zapewnione zostaną niezbędne materiały, takie jak worki oraz rękawiczki. Tegoroczna odsłona akcji została wydłużona, by jeszcze więcej osób mogło się w nią włączyć. Szczegóły dotyczące zapisów dostępne są na stronie internetowej miasta. Świat Uczelni na 98,6 na Politechnice Poznańskiej w dniach od 18 do 19 kwietnia odbędzie się druga edycja Drogi po mój indeks z cyklu Architektura Szachów Grają Dzieci i Młodzież Politechniki Poznańskiej. W jej ramach podczas półfinałów Mistrzostw polski Juniorów i Młodzików w Strefy Centralnej 2026 odbędzie się turniej dla dzieci w wieku od 9 do 17 lat. Udział jest bezpłatny, a zapisać można się przez stronę uczelni lub pod, adre lub pod adresem szachowagildia.com.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 Wyjaśniał prezes MBK Krzysztof Dostatni. Obecnie prace przygotowawcze są jednak częściowo utrudnione z powodu braku specjalistycznego sprzętu serwisowego, który nie został jeszcze dostarczony z Niemiec. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.